Chciałbym przeczytać pół Wiersza z proroka Jeremiasza. Aus Kapitel 15, Vers 1. 15 rozdział, pierwszy Wiersz. Und der Herr sprach zu mir, wenn auch Mose und Samuel vor mir ständen, so würde meine Seele sich nicht zu diesem Volk wenden. Księga Jeremiasza, 15 rozdział, pierwszy wiersz. I rzekł Pan do mnie, choćby stanęli przede mną Mojżesz i Samuel, nie miałbym serca dla tego ludu. Diese beiden Männer, die in diesem Vers genannt werden, die haben wir heute schon mal gefunden. Diese beiden Männer, die in Diese beiden Männer, die in diesem Vers genannt werden, die haben wir heute schon einmal gefunden. Tych dwóch mężów Bożych, które tutaj w tym wierszu mamy, już o nich dziś mówiliśmy. Hier sind sie ein Beispiel für solche, die im Gebet eingestanden haben für das Volk Gottes. Oni tutaj są przedstawieni jako tacy, którzy w modlitwie trwali za ten lud Boży. I to jest ta, to krótkie poselstwo, które mam na sercu. Byśmy z przykładu tych dwóch mężów mogli się uczyć, jak to ważne jest modlić się. I tutaj konkretnie, by występować w modlitwie za lud Boży. I tutaj ten kontekst jest taki, że Jeremiasz ma to, to poselstwo jako sąd. 14, Vers 11, w 14 rozdziale, 11 wiersz, Pan mówi do niego: Nie módl się o powodzenie dla tego ludu. Ten sąd nadejdzie. I Jeremiasz nie miał się już więcej modlić o powodzenie czy o dobro dla tego ludu. I dann nenął Gott diese beiden męża, die durch ihr unheil vom Volk Gottes A tutaj Bóg mówi o tych dwóch mężach, którzy odwrócili to nieszczęście od tego ludu. I on tutaj mówi: nawet gdyby ci dwaj mężowie modlili się, to jednak ten sąd i tak nadejdzie. To ten sąd uprowadzenia tych dwóch plemion do Babilonu i ten sąd zburzenia świątyni i Jerozolimy. Chcielibyśmy teraz krótko zobaczyć tych dwóch mężów bożych, jak oni występowali za ten lud i chcielibyśmy w tym znaleźć tą zachętę, by naprawdę modlić się by walczyć w tej modlitwie za te różne biedy czy troski ludu Bożego śpiewaliśmy w tej pieśni Ty znasz głębie naszych serc Ty znasz nasze biedy, nasze potrzeby. I wielu z nas, którzy widzą to, że jest wiele biedy pośród ludu Bożego, ja teraz nie mam na myśli w pierwszej linii te choroby, które dotykają naszych ciał. Z pewnością to też ma miejsce, ale ja teraz mam głównie na myśli te duchowe potrzeby. I tutaj, jeśli chodzi o tych dwóch mężów, to widzimy, że tu był ten grzech, ten bardzo ciężki grzech, w którym, czy za który oni się modlili. I to, co sie getan haben, war zu beten. I to, co oni czynili w tym przypadku, to była modlitwa. Oni występowali za ten lud przed Pana. I oni modlili się za ten lud i błagali za ten lud. I i to y, sprawiło, że ręka Boża zaczęła działać. To też miało wpływ na jego działanie w jego y, kierowaniu tym ludem. I tą możliwość mamy po dziś dzień. I ja to mówię patrząc na swoje własne życie, ale, i również patrząc na, czy mając takie ogólne wrażenie, my jesteśmy za mało tymi modlącymi się. Zamiast rozmawiać ze sobą, toczyć rozmowy ze sobą, powinniśmy wspólnie, razem modlić się do Boga zamiast y, narzekać na tę biedę, która jest pośród ludu Bożego, powinniśmy ją przynosić Bogu w modlitwie. Chcielibyśmy teraz otworzyć kilka miejsc z historii życia tych dwóch mężów. I wtedy może będziemy mieli takie ogólny obraz, w jaki sposób oni występowali przed Bogiem za tym ludem I też będziemy mieli ten obraz tego, co to zdziałało. für uns ein Ansporn sein für mehr i für intensives i oby to było dla nas tą pobudką, by więcej i bardziej intensywnie się modlić. Wiersz z drugiej Księgi Mojżeszowej, 32 rozdział. 11 wiersz, od 11 do 14 wiersza. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana Boga swego i mówił, Dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który, wyprowadził, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela sługi Twoje, którym... Poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich, rozmnożę potomstwo wasze, jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwo waszemu. I posiądą ją na wieki, i użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Mojżesz był z Jozuem razem przed Bogiem, na tej górze. Tam otrzymał te obie tablice z przykazaniami i tam dostał też te wskazówki dotyczące budowy namiotu zgromadzenia. W tym czasie ten lud uczynił sobie tego złotego cielca. I zanim on zszedł jeszcze do tego ludu z tej góry, Bóg mu to powiedział, o tym powiedział. Bóg to wszystko widział. Mojżesz jeszcze tego nie wiedział. Ale, będąc w tej obecności Bożej, dowiaduje się, jaki jest stan tego ludu. I i Bóg przygotowuje swojego sługę, zanim on, gdy zejdzie do tej, w tą dolinę, on to zobaczy. Bóg m, robi taką ofertę dla Mojżesza. Mówi do niego, w moim gniewie zniszczę ten lud i z Ciebie uczynię wielki naród dass es dem Mose nicht um sich und seine Ehre geht. Ale widzimy natychmiast, że Mojrzyszowi wcale nie chodzi o siebie i o Jego chwałę. Und das ist der erste Punkt, den wir jetzt bei seinen Flähen erkennen. I to jest ten pierwszy punkt, który możemy zauważyć w Jego błaganiu. Es geht Mose um die Ehre Gottes. Mojrzyszowi chodzi tutaj o chwałę Bożą. Warum sollten die Menschen sagen, zum Unglück hat er sie aus Ägypten herausgeführt? Dlaczego ludzie mają mówić, że wyprowadził ich na nieszczęście z Egiptu? Das ist der erste Beweggrund bei Mose zum Beten, die Ehre To jest ten pierwszy motyw, mój rzesza, by się modlić, chwała Boża. 13. Drugi punkt to jest 13. wiersz. Mose stützt sich auf die von Gott gegebenen Verheißung. Mojżesz opiera się na tych obietnicach, które Bóg dał. I w tym oparciu się na tych obietnicach, on ma wielką ufność w tej modlitwie. Przeczytamy wiersz 32. Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Moses jest nun ins Tal gekommen und hat gesehen, was da war. Mojżesz zszedł z tej góry i zobaczył, co się stało. Er hatte auch ganz klar Stellung bezogen. On też zajął bardzo y, jasne stanowisko. I der hatte sich abgesondert von dem Bösen zu dem Herrn hin. I to plemię Lewiego odłączyło się od tego złego i stanęło za Panem. Aber Ale Mojżesz nadal proś, modli się. Und er ist sich für das Volk I on jest gotowy poświęcić siebie samego za lud. Er sagt, dann mich doch aus, aus Buch. On mówi: wymasz mnie ze swojej księgi. Ich meine, es ist einfach das Buch der ja myślę, że tu jest mowa o tej ciędze żywych. Musisz, sagt damit, dann lass mich doch das Gericht treffen. Dann will ich lieber sterben, als dass du das Volk vernichtest. I mögerst innymi słowem mówiąc przekazuje, to ja wolę umrzeć, wolę ponieść ten sąd, niż ty byś miał ich zgładzić. Z jest das Buch, von dem im Psalm 139 jest to ta księga, które jest napisane w Psalmie 139. Wein kein sał deine augen. Oczy moje widziały zarodek Twój. Ja wiem, że Gott schon von Beginn an die Tage des Lebens i sie waren in seinem mm Buch. Ja wiem, że ja wiesz. Psalm 139, Vers 16. Mamy u nas napisane Oczy Twoje widziały czyny moje A w zasadzie powinno być Napisane oczy Twoje widziały Zarodek czy zaczątek mój W księdze Twojej zapisane były Wszystkie dni 16. 16 Wszystkie dni Czyli oczy Twoje widziały mój Początek, mój zaczątek Apsich spricht davon einem Buch, in dem alle Lebenstage des Menschen eingetragen sind. Da tutaj mówi o tej księdze życia, w której wszystkie dni życia są zapisane. Die Bedeutung von unserem Vers hier ist eben, dass Mose sagt, dann will ich lieber sterben, als dass du das Volk vernichtest. Znaczenie tutaj z naszego wiersza jest, że Mojżesz mówi, to ja wolę umrzeć, niż żebyś ty ten lud wymazał. Wie zeigt er sich in seinem Flehen Widzimy, że w swoim błaganiu i w swoim poświęceniu się za ten lud On siebie samego daje I on pokazuje przez to tą cechę którą Pan Jezus doskonale w swojej doskonałości objawił Czytamy dalej z czwartej księgi Mojżeszowej, w kapitelu 14, 14 rozdział, Vers 18, osiemnasty wiersz. Pan nie rychły do gniewu i bardzo łaskawy, przebacza winę i występek. Choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia. Tu widzimy dwie kolejne cechy tej modlitwy tego męża Bożego. Ja, wir sehen, dass es ihm um die Ehre Gottes geht. Wie wir wißen, chodziło o chwałę Bożą? Dass er sich vertrauensvoll stützt auf die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Se onpełnął ufnąć tą obietnicę, którą Bóg dał. Das er sich selbst einsetzt für das Volk, dass er samego siebie y, przed, y, daje za ten lud. Und jetzt sehen wir, dass er die Barmherzigkeit Gottes anruft, den Blick auf das Volk. I widzimy teraz też, że On wzywa to miłosierdzie Boże w, w obliczu tego ludu. I to jest to stanowisko, które też nas powinno charakteryzować w naszych modlitwach. Bo my bardzo często jesteśmy tymi sądzącymi w naszych sercach. An die und Barmherzigkeit Gottes denken. ale powinniśmy naprawdę myśleć o tej łasce i miłosierdziu Bożym i powinniśmy modlić się i błagać e, w naszych modlitwach w sprawach biedy wśród ludu Bożego jest jeszcze piąty punkt Mose nennt die sünde Mojżesz grzech nazywa grzechem, dokładnie tak, jak Bóg to widzi. I w następnym wierszu On prosi o przebaczenie. I to są dwie rzeczy, które są ściśle ze sobą związane. Z jednej strony. Myśleć o łasce i miłosierdziu Bożym, z drugiej strony wszystko widzieć w Jego świetle, tak jak On to widzi i tak to nazywać. I to, i także i to jest dokładnie to, co Pan Jezus doskonale objawił. Dzisiaj to też oglądaliśmy, o ile większym jest on niż Mojżesz. I Jan też mówi, zakon został dany przez Mojżesza. Ale ten prawdziwy prorok, który jest Gnade i Wahrheit przez Niego stała się łaska i prawda. I chcielibyśmy jeszcze dwie cechy modlitwy Samuela zobaczyć. Pierwsza Księga Samuela, siódmy rozdział. 8 i dziewiąty pierwszy. Pierwsza Samuela, siedem, osiem. I rzekli synowie izraelscy do Samuela, nie przestań wołać za nami do Pana Boga naszego, aby nas wybawił z rąk i Wziął tedy Samuel jedno jagnię z sące i złożył je Panu na ofiarę załopalną i wołał Samuel za Izraelem do Pana, a Pan wysłuchał go. 20 lat nie nie przez 20 lat nie czytamy nic o Samuelu. Ale teraz zostało poruszone to sumienie ludu. I wtedy Samuel staje się aktywnym. i on sądzi Izrael. Fragen und Verhältnisse On ich sądzi i, sprawia to, że te pytania i, i wątpliwości są wyjaśnione i ten lud teraz tak jakby obudził się i prosi by on za nimi wołał i widzimy, w jakiej intensycji Samuel na tej nachkom. Widzimy, jak intensywnie Samuel podąża za tą prośbą, jak on woła do Pana za tym ludem, ale przy tym wszystkim on też bierze to jagnię z sądce i składa je jako ofiarę całopalną. On ten lud przynosi, niejako przynosi przed Boga w... Yy, wartości tej ofiary. On wie, jest tego świadomym, że to jest ten mały początek, zaczątek w tym ludziom. To odrodzenie nie jest jeszcze kompletne. I według, stosownie do tej sytuacji oferuje tego to jagnię. I on, ten lud, przynosi przed Boga w, of, w wartości tej ofiary. Czy znamy wartość tej ofiary? Czy jesteśmy tego świadomi, abyśmy byli właśnie przyjęci przez Boga w wartości tej ofiary? Ostatni wiersz do tego z 12. rozdziału. Pięćdziesiąt 23. wiersz. Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za Wami. Owszem, uczyć Was będę drogi dobrej i prawej. Samuel jest alt się ale on nie chce przestać modlić się za ten lud to jest bardzo prosty bardzo prosta cecha z której możemy się uczyć wytrwałość w modlitwie aby nie zaprzestawać są wyjątki gdy Bóg mówi nie modli się za to to znamy czy to z, Mojżesza, z historii Mojżesza czy też Pawła ale to są specjalne sytuacje które też dotyczyły ich samych. widzieliśmy właśnie tą sytuację w proroku Jeremiaszu to dotoczyło tamtego ludu jako całego ale Klare Wort nicht da ist. Ale dopóki ta wypowiedź Boża nie jest tak jasno postawiona, chci Chcielibyśmy uczyć się od Samuela i modlić się i nie przestawać. I to i ta modlitwa Samuela, jej towarzyszyła jeszcze jedna rzecz, druga rzecz. On chciał ich uczyć nadal tej drogi dobrej i prawej. I to po dziś dzień może iść ręka w rękę. Jeśli będziemy czytali list do Efezjan, to tam też to mamy ręka w rękę. Paulus hat gewaltige Dinge mitgeteilt. Paweł pisze o wielkich, wielkich rzeczach. On zapisał tam wspaniałe prawdy. Ale właśnie w tym liście też czytamy dwie modlitwy tego Męża Bożego. On napisał ten list. On napisał ten list. Ale on też modlił się, aby w tych sercach coś się, jakby coś do nich dotarło, coś się ruszyło. To była inna sytuacja niż tutaj w przypadku Samuela. Ale ta modlitwa i to dobre pouczenie szły ręka w rękę. I na koniec chciałbym przeczytać jeden wiersz z Psalmu 106. Psalm 106, vers 23. 23 wiersz. Psalm mhm. 106, 23 wiersz. Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec Jego, który stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić gniew Jego, tak aby ich nie wytracił. W tym wierszu mamy trzy rzeczy. Po pierwsze, jakie działanie miała modlitwa. Bóg w swoich e, drogach e, wstrzymał sąd. I powodem do tego była modlitwa Mojżesza. Drugie, co znajdujemy, widzimy jak bardzo Bóg cenił tą modlitwę Mojżesza. Tu widzimy tą radość Ducha Świętego, gdy zapisał te słowa. I pisze dokładnie, gdyby nie Mojżesz wybraniec jego, który stanął w wyłomie przed nim. Bóg bardzo cenił to, to, to, że Mojżesz wstawił się za lud. I trzecia rzecz, którą możemy znaleźć. jest w dieser ein schwacher Hinweis auf den wahren w tej sprawie Mojżesz jest bardzo słabym przykładem na tego prawdziwego, który, który się stawiał. Który w tej prawdzie stanął w tym wyłomie i przez którego jest oszczędzenie nas przed sądem. Ponieważ on w naszym miejscu za nas stanął właśnie w tym wyłomie. Miałem na sercu tylko to krótkie poselstwo. Widzieliśmy, Samuel jak Mojżesz i też inni Prorocy mówili wskazywali o, na Chrystusa. I widzimy tutaj właśnie, jak Mojżesz i Samuel, oni występowali w modlitwie za ten lud. I chcielibyśmy dać się pobudzić, abyśmy byli bardziej tymi modlącymi się.